Minęła druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Węgierskie wojsko będzie ochraniało gazociąg łączący ten kraj i Serbię transportujący rosyjski gaz. Poinformował o tym premier Viktor Orban. Wczoraj rano Serbia przekazała informację o znalezieniu materiałów wybuchowych w okolicach gazociągu. Opozycja oskarża szefa węgierskiego rządu o przygotowanie prowokacji mającej sprawiać się wrażenie ataku przeciwnika.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 Plany poniedziałek tak, ale nie na drodze. Policjanci ostrzegają, nagłe oblewanie wodą przejeżdżających samochodów i rowerzystów może zakończyć się mandatem. No nie zawsze jest wesoło, bo przede wszystkim bardzo często spowoduje to jakąś paniczną reakcję kierowcy i mówimy o co najmniej kolizji drogowej, a czasami o wypadku z dyngus To piękna polska tradycja, natomiast z poszanowaniem praw innych, czyli zarówno jeżeli dotyczy to ruchu drogowego, gdzie może być to tragiczne w skutkach, podobnie w przypadku rowerzysty, który tak ochlapany z nienacka może również wykonać manew jakiś nieprzewidywalny. Ostrzegał rzecznik Komendy Głównej Policji Robert Opas. Osoby, które przesadzą z Dęgusem mogą odpowiadać za zniszczenie mienia lub zakłócanie porządku publicznego. Funkcjonariusze apelują szczególnie do rodziców, którzy powinni odpowiadać za zabawy swoich dzieci. Ukraińcy przebywający w Polsce, podobnie jak inni uchodźcy z całej Unii Europejskiej wkrótce mogą znaleźć się w niepewnej sytuacji prawnej. Za niespełna rok przestaną obowiązywać przepisy Unii o unijnej ochronie tymczasowej uchodźców. Nie chodzi tylko o kwestie humanitarne, ale o twarde dane finansowe, ostrzega Rafał Kostrzyński z International Rescue Committee Polska uchodźcy z Ukrainy, którzy zakładają własne biznesy, którzy wchodzą w nieskrępowany sposób na polski rynek pracy, bardzo realnie dokładają się do produktu krajowego brutto. W roku 2024 było to 2,7%. To jest znacznie więcej niż wkład pieniężny Polski w, w pomoc uchodźcom z Ukrainy. I ważne jest to, żeby tę kontrybucję te osoby mogły kontynuować. To jest dobre dla nich, ale też dobre dla społeczności przyjmującej. W Polsce zachrony tymczasowej korzysta około miliona Ukraińców. To są aktualności jedynki. Wielka noc to nie tylko czas spędzony z bliskimi, ale też mnóstwo jedzenia. Na szpitalne oddziały ratunkowe trafia więcej pacjentów z dolegliwościami układu pokarmowego. Kiedy przejedzenie wymaga konsultacji? O tym dr Janusz Sokołowski z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Jest tych pacjentów więcej, zwłaszcza są to osoby, które już są obciążone, czy chorobami dróg żółciowych, kamicą. Wcześniej miał przebyte zapalenia trzustki. Zbyt dużej ilości jedzenia tłustego mogą powodować dolegliwości, które my nazywamy dolegliwościami gastrycznymi, ale też, żeby nie przeoczyć, jeżeli tym dolegliwością towarzyszą wymioty, jeżeli towarzyszy gorączka, wtedy trzeba się zgłosić do szpitala, zobaczyć, czy to nie jest przypadkiem stan zapalny trzustki, stan zapalny dróg żółciowy, bo to są choroby, które wymagają hospitalizacji. A jeśli czujemy, że zjedliśmy odrobinę za dużo, warto zastosować tymczasową głodówkę i przespacerować się na świeżym powietrzu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Lany poniedziałek będzie deszczowy, przelotne opady możliwe szczególnie na północy kraju. Będą im towarzyszyły silne porywy wiatru, a termometry wskażą od 10 do 12 stopni w większości regionów. Noc w Polskim Radiu 24 Powtórka programu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 no, w, tak jak no, według tych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 dział papież Leon XIV, gdzie chyba po raz pierwszy wskazał tak po prostu, o kogo chodzi, czyli chodzi o Donalda Trumpa. I w tej swojej wypowiedzi papież powiedział, że Pan Bóg nie błogosławi tym, którzy właśnie prowadzą takie wojny. Ja podejrzewam, że to jest dość trudne zadanie dla przywódców Kościoła, bo z jednej strony wiemy, że rzeczywistość ziemska ma swoją autonomię. Dlatego nie angażujemy się w sprawy polityczne, w, nie, nie powinniśmy krytykować działań politycznych. Ale a, a z drugiej strony, jeżeli zwłaszcza jeżeli... No, pewne decyzje polityczne rządów są dyktowane religią, to tym bardziej Kościół powinien zabrać głos i, i cieszę się właśnie, że to zdanie Leona padło. To jeszcze przejdźmy do samego Domu Wschodniego. Mamy kilka minut. Jak możemy, to na początek, jak możemy temu stowarzyszeniu pomóc i może opowiedzmy o tym, co ono teraz konkretnie robi, w jakich miejscach działa, bo to jest Liban, ale jak się zdaje, nie tylko Liban. No, cały czas jesteśmy obecni w Syrii i tam realizujemy nasze projekty w, w, w Alepo. Jesteśmy obecni cały czas w Ukrainie z taką doraźną pomocą. Jesteśmy obecni w Kamerunie. Tam wspieramy młodych przedsiębiorców, którzy nie chcą migrować, tylko chcą pracować na miejscu i zarabiać na utrzymanie swojej swoich rodzin. To proszę powiedzieć coś więcej może o tym Kamerunie, bo to jest miejsce, z którego ksiądz niedawno wrócił. Tak, no miałem jechać do Libanu już z Kamerunu, ale właśnie sytuacja wojenna nie pozwoliła i wróciłem bezpośrednio do kraju. No, do Kamerunu trafiliśmy tak naprawdę przez Tunis i przez Afrykę Północną. To było w czasie, kiedy poszerzaliśmy nasze kontakty z Bliskiego Wschodu na Magreb. I tam się zetknęliśmy tak bardzo blisko z dramatem emigracji wymuszonej i masowej. Tunis jest tą trasą przerzutową dla ludzi z, z Afryki Subsaharyjskiej do Europy. I tam przez pół roku właściwie prawie codzienny kontakt z różnej maści migrantami. Albo ze studentami, którzy przyjechali studiować i potem, żeby wrócić. Albo z tymi, którzy szukali pracy, no ale także też z tą rzeszą, która marzyła o tym, żeby przepłynąć do Europy. I z jednym człowiekiem nawiązaliśmy kontakt i długo trwały rozmowy, kilkanaście miesięcy, no i z pewną sprawę mu że to nie ma najmniejszego sensu, że to nie jest nic dobrego. A jak zaczęliśmy pytać o jego potrzeby, no to on chciał zarobić w Europie pieniądze, żeby zainwestować w hodowlę świni i kur u siebie w domu. Więc ja mu obiecałem, że jeżeli ten pomysł będzie na papierze i to będzie rzeczywiście jakiś sensowny biznesplan z konkretnymi sumami, a nie jakaś mrzonka nieskrystalizowana, to jeżeli będzie miał biznesplan, to my mu znajdziemy pieniądze. I to się zrealizowało. On wrócił, zrealizował swój biznesplan i teraz wokół siebie innych ludzi. Tam naprawdę rośnie nam taka fajna ekipa ludzi, którzy zaczynają rozumieć, że no, trzeba inwestować u siebie, że trzeba pracować u siebie. E, musimy im też towarzyszyć, bo ich świadomość prowadzenia biznesu, ja po studiach technologicznych chyba znam się lepiej na przedsiębiorczości niż, niż wielu z nich, więc głównym zadaniem tego, tych, tych lokalnych struktur jest też takie towarzyszenie im w ich pomysłach, żeby wypracować taki biznesplan i taki pomysł, który rzeczywiście zadziała i, i nie tylko da pracę im, ale zabierze sąsiadowi, tylko żeby pozwolił Rozwijać się całej lokalnej społeczności. Jak będą takie gotowe biznesplany, no to chcemy szukać w kraju pieniędzy, żeby je sfinansować i potem im towarzyszyć i zobaczyć, jak zarabiają pieniądze. Kilka dni temu zostało zalegalizowane ich lokalne stowarzyszenie, to jest koło młodych przedsiębiorców Kamerunu. Otrzymali już oficjalne papiery. Jak poinformował Maćka, który jest koordynatorem naszych wszystkich projektów zagranicznych, a siedzi w Libanie, to mówi, dobrze, niech zarabiają jak najwięcej, bo kto wie... Czy to nie oni będą nam wysłali pieniądze za jakiś czas, kiedy wojna się przeniesie z Bliskiego Wschodu, nawet na nasze tereny? Bardzo dziękuję. Ksiądz dr Przemysław Marek Szewczyk, szef Stowarzyszenia Dom Wschodni. Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Powtórka programu. Świat 24.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 portalu niebezpiecznik.pl był naszym gościem. Dziękuję. Marcin Pośpiech, kłaniam się i do usłyszenia. Świat 24 Powtórka programu Autopromocja Dlaczego Skandynawowie piszą tak świetne kryminały? Po co nam feminatywy? Czy sztuczna inteligencja przyniesie nam wieczne prosperity, czy zagładę?